Ja w sumie i tak już mam włączone nagrywanie, więc zrobimy szybkie odliczanie. 3, 2, 1, startujemy. Witamy bardzo. O, jest, dobra, jeszcze raz. Już? Tak, napiłeś się? Dobra, tak. Ok, to jeszcze raz. 3, 2, 1, startujemy. Witamy bardzo serdecznie w ten e, dla nas wieczór, dla Was może być to poranek lub popołudnie. Witamy w czwartym odcinku Geeków. Witam się Tomek i Miłosz. Dziś porozmawiamy sobie troszeczkę o najgorętszej premierze Nintendo świata w ostatnich miesiącach, czyli Nintendo Switch. O najgorętszej premierze roku. A możliwe, że roku, tak. Bo oczywiście jeszcze do tego roku zaliczamy Scorpio, które będzie pod koniec. Najgorętsza premiera dekady. Dobra, dobra. ja też lubię kupować nowe konsolę Nintendo, ale bez przesady dobra, ale wracając pogadamy o Nintendo Switch konsola zadebiutowała już na rynku ogólnoświatowym 3, e, 3 marca więc minęło już trochę czasu bo my nas nagrywamy dopiero 10 kwietnia trochę długo nam zabrało zebranie się, co? nie nagrywaliśmy, bo graliśmy w zeldę no, oczywiście, no wiadomo te, te setki, tysiące godzin przegrane na liczniku, prawda? nie, ale tak serio wracając pojawił się Switch i dla mnie to było naprawdę jak objawienie w świecie gier i, i sprzętów do grania. Powiedz mi troszeczkę, może, jak ty, jak ty odebrałeś już swojego Switcha, i jak, jak ci się podobał? Pierwsze wrażenie. Mały. Spodziewałem się, że będzie większy. Także myślałem, że będzie większy. Szczerze powiedziawszy, troszeczkę mnie to zawiodło, że ten ekran jest tak malutki ale z drugiej strony gra się nadal bardzo wygodnie, ale do tego jeszcze przejdziemy, jakie są nasze wrażenia z ogólnie gier. Eee, no dobra. Jak podobało Ci się na przykład opakowanie? Bo wiele osób w ogóle nie zwraca uwagi na opakowanie, a ja powiem Ci szczerze, że dla mnie rozpakowywanie Switcha to była czysta przyjemność. Trochę się zgubiłem, bo było dużo tego w pudełku. To jest, to jest zaleta, że było tego dużo, ale było w tych wszystkich przegródkach i Wyciągałem, czy już wszystko, czy jeszcze coś. Oczywiście zachowałeś się jak typowy fan Nintendo i zostawiłeś sobie wszystkie woreczki, ściągaczki do, do kabelków. Nie. Albo je wypchnąłem do pudełka. Nie pamiętam, nie pamiętam co, jak, jak sprzątałem po nagraniu otwierania, bo to zawsze u mnie po otwieraniu pudełek jest po prostu wszędzie na podłodze, wszystkiego pełno. I nie pamiętam w tej chwili, czy wrzuciłem wszystko do pudełka i to pudełko gdzieś upchnąłem do piwnicy czy pudełko zamknąłem a te wszystkie śmieci wyrzuciłem do śmieci to tego nie wiem no jak wszystko oczywiście u mnie spakowane pięknie z powrotem do pudełeczka pudełeczko zamknięte i położone na szafie czeka na czas kiedy ewentualnie być może w przyszłości będę chciał Switcha sprzedać lub włożyć do pudełka i postawić razem z resztą kolekcji no dobra, ale w sumie Switch to sprzęt więc może skończymy już o pudełku o opakowaniu, a o tym czym jest cała konsola. Kiedy zobaczyłem tablet po wyjęciu go już, już, już z opakowania swoi, matko kochana jakie to jest małe to jest mniejsze od siedmiocalowego tabletu dostępnego na, na rynku tyle, że nie jest wcale taki lekki jak ten siedmiocalowy tablet. Waży swoje, waży bo to jednak sporo tamtego w środku siedzi no tak, chociażby chłodzenie, które nas, naprawdę zaskoczyło mnie chłodzenie Jest cichuteńkie, jest naprawdę tak cichuteńkie, że nawet grając w trybie przenośnym Kiedy dżek mamy doczepione do ekranu, naprawdę tego w ogóle nie słychać A to ja zwróciłem uwagę, że słyszę chłodzenie Tylko, że jest zadokowany i wyraźnie słyszę, że wiatraczek sobie kręci może po prostu wpada cała szafka w wibracji i przez to bardziej to odczuwam, ale generalnie słyszę chłodzenie. No to nie, ja nie miałem tego problemu. Naprawdę po prostu czasami czułem, że się nagrzewa i przez to zacząłem zwracać uwagę na to, że, że to chłodzenie chodzi, bo faktycznie konsolka się nagrzewa i, i z tym do tego się trzeba przyzwyczaić. Inna sprawa, że zadokowany ciężej pracuje, więc... No tak, bo musi wygenerować większa szansa, że włączy chłodzenie. Tak, dokładnie. No dobra. E, re, może reszta zestawu. E, razem w pudełku, oprócz samego tabletu, dostajemy dwa J-Kony, które obaj wybraliśmy w wersję kolorystyczną e, pomarańczowo-niebieską. Mam wersję? Pomarańczowo, to to się nazywa czerwony neonowy. Być może czerwony neonowy. Ogólnie wersję neonową. E, tak. I powiem szczerze, mi się Oczywiście, znowu powiedziałem, powiem szczerze, muszę na tym popracować. Mi się bardzo podoba. Mi się dużo bardziej podoba niż Szary. Kontralery są śliczne. Są prześliczne po prostu. Szary jest nudny, a to od razu. Jak patrzę na swojego switcha ustawionego na półset, normalnie chcę na tego wziąć i, i, i grać. Powiedziałem, że przytulić, a nie będziemy dać. Wracając trochę jeszcze do premiery. Troszeczkę obserwowałem media społecznościowe tego dnia i e, co mi się rzuciło w oczy naprawdę był bardzo duży hype nawet w Polsce na Switcha raz, że e, dużo fanów Nintendo praktycznie kupowało go na premierę ale sporo też osób związanych z innymi obozami e, growymi, czyli obóz Playstation obóz Xboxa e, także zauważyły tę premierę, co więcej oficjalne profile tak samo Playstation jak i Xboxa pogratulowały Nintendo fantastycznego startu konsoli bo e, przynajmniej na zachodzie konsola się wyprzedała w Stanach do dzisiaj są problemy żeby ją kupić u nas no, w Polsce zalega na półkach więc zapraszamy wszelkich klientów zza oceanu do nas naprawdę można dostać prawie każdą ilość konsoli w mojej części internetu hypu nie było parę osób się cieszyło i tyle no nie, ja muszę, ja muszę przyznać, że w tej części, którą ja obserwuję, należy do kilku grup na Facebooku związanych z graniem, to pamiętam, ten pierwszy dzień to było takie sądowanie, prawda? Wypytajmy, kto ma, kto kupił, jakie wrażenia, czy nie ma problemów. I tak ludzie się zastanawiali, zastanawiali. I powiem Ci, że sporo ludzi w ciągu tych pierwszych kilku dni po premierze konsoli kupiło ją. Takich, którzy nawet nie myśleli o tym, żeby, żeby ją nabyć. Ludzie zobaczyli te gameplaye z Zeldy, zobaczyli, jak ten sprzęt naprawdę świetnie działa jako handheld. Bądźmy szczerzy, Switch jest najpotężniejszym handheldem, jakiego kupicie gdziekolwiek. Naprawdę to, jak gry na nim wyglądają, jak na nim chodzą, te oczywiście gry, które są dostępne, tworzą z niego naprawdę najpotężniejszego handhelda obecnie na rynku a niektórzy właśnie szukają tego typu konsoli niekoniecznie stacjonarnej konsoli bardzo często spotkałem się z takimi opiniami, że Switch zarówno tak jak i Wii U jest świetną drugą konsolą czyli mamy już jakiś podstawowy sprzęt do grania typu PS4, Xbox One i, i Switch jest świetną taką odskoczną tych standardowych gier dostępnych zarówno na jednej, jak i drugiej jak i na PC. -cie. ostatnio jak tam widziałem różne promocje i tym podobne to przechodził mi przez głowę pomysł kupienia jako drugiej konsoli jakiegoś Xboxa. <śmiech> Czyli trochę na odwrót. A jak może być podstawową konsolą konsola, która nie ma Zelda? No, z drugiej strony tak. Ale, ale widziałeś już port. Już został, Zelda została schakowana i już wystartowała na jakimś na pc -cie. Można w nią zagrać teoretycznie. Mm. No wiem, no kto, kto nie, nie bądźmy barbarzyńcami, no jakie pecety. Ile godność człowieka. Dokładnie, nie zachowujmy się jak zwierzęta. I właśnie ci, ci, ci ostatni słuchacze nasi przestali nas słuchać. Dobra, ale wracając. Powiedz mi, przed premierą każdy z nas miał jakieś swoje oczekiwania. Jak według ciebie i według twojego czucia się one sprawdziły, czyli oczekiwania kontra to, co dostaliśmy 3 marca? Nie miałem oczekiwań, praktycznie nie miałem żadnych oczekiwań. To, co wiedziałem, że mi się będzie podobało, to mi się podoba. To, co wiedziałem, że mi się nie będzie podobało, to mi się nie podoba. Czyli wszystko w normie. Rozumiem. No ja znowu odwrotnie do Ciebie. Ja miałem ogromne oczekiwania. Wiele razy już tutaj w podcaście wspominałem o tym, że w większości przypadków gram na konsolach przenośnych ze względu na swoją specyfikę czasu i, i w ogóle mojego podejścia do gier. Więc z, ze Switchem wiązałem bardzo duże nadzieje i dostałem go tego 3 marca, pojechałem po niego do firmy kurierskiej, żeby mieć go jak, jak najszybciej, ja przy okazji usunąć ten ostatni etap dostarczania konsoli, jeśli odebrałem ją bezpośrednio z magazynu i tu jeden muszę w, o tym powiedzieć, to w jaki sposób e, sklep który mi ją przysłał, zabezpieczył ją. To jest po prostu mistrzostwo świata. Jeszcze nigdy nie dostałem tak świetnie zabezpieczonej paczki, gdzie już ją widząc, odbierając ją od rządu kuriera, wiedziałem, że na pewno jest wszystko okej. Okay. Po prostu tona, tona folii bąbelkowej, różnego rodzaju opakowań, naprawdę wielkie, wielkie propsy dla, dla sklepu za to, że naprawdę świetnie zabezpieczył produkt przed wysłaniem. No ale y, po tym jak go pierwsza z wyciągnąłem z pudełka, jeszcze to było kiedy byłem w pracy, podłączyłem jacony, włączyłem konsolę i no to jest dokładnie to czego oczekiwałem. To jest najpotężniejsza konsola przemośna na rynku, która gra się naprawdę świetnie, a po włączeniu Zeldy po prostu ja już nie, niczego więcej nie potrzebuję. Od momentu kiedy dostałem Switcha do ręki, y, na 3D się nie grałem w ogóle na Wicie pograłem przez pół godzinki może bo udało mi się kupić jakąś nową grę na promocji i chciałem zobaczyć z czym to się je PSP w ogóle poszło w odstawkę żadna inna konsola w tym momencie nie daje mi radości jaką daje mi Switch całkowicie zaspokoił wszelkie moje oczekiwania jakie miałem z nim przed premierą no więc widzisz no ja miałem ja miałem dość duże oczekiwania, zostały one zaspokojone. Może, co, pogadajmy chwilę o samym sprzęcie, o tym, jak, jak, jak switch jest zbudowany, z, jak według Ciebie jest z jakością wykończenia sprzętu, bo to jest teraz w tym momencie bardzo ważna cecha każdej, każdej nowej konsoli, która jest wydawana. Poza problemem, który miałem, że ten paseczek na nadgarstek udało mi się odwrotnie założyć, to wszystko generalnie się trzyma kupy, nie miałem żadnych problemów, nie zostałem dotknięty jednym z problemów z dokiem. wszystko jest jak najbardziej w porządku, z mojego punktu widzenia. Mm -hmm. Ja powiem Ci, że jeśli chodzi o te paseczki zabezpieczające na garstek, na, na to mm, kurczę, dopiero po jakimś czasie przeczytałem, ja ich w ogóle nie montowałem. Dopiero przyszedł do mnie znajomy, chciałem pokazać konsolę chcieliśmy ją sprawdzić we wszystkich możliwych aspektach. I dołożyliśmy te paseczki. Pomimo tak, że założyliśmy je dobrze, czyli plus do plusa, minus do minusa, to paseczek okazało się, że ma dodatkowe zabezpieczenie, o którym my nie wiedzieliśmy. I na dole przy samym sznureczku ma dźwigienkę lock. Taki idę, I do, ja myślałem, że lock polega na tym, że po prostu nie wiem, jakoś blokuje ten paseczek, ten, ten sznureczek. Ale nie, to blokuje po prostu zdjęcie tego, tej nakładki. Więc jeżeli sobie przestawicie tą dźwigienkę na lock, to będzie bardzo ciężko zdjąć tą nakładkę na dżojkona. A przy naturalnym, przynajmniej dla mnie, sposobie zdejmowania naciska się ją i blokuje, żeby wyjąć ikona z tego, więc... Zgadzam się, tylko w moim przypadku wygląda to tak, że jeden joykon bez problemu, ale ten drugi, kiedy chwytam go drugą dłonią, to właśnie nie mam tego nie zauważyłem tego, żebym to automatycznie wciskał i z tym właśnie z jednym dżojkonom nie miałem żadnego problemu, z drugim miałem ogromny problem udało się w końcu zdjąć i dopiero dzień później przeczytałem o co chodzi z tymi dźw o, i ale w gruncie rzeczy nie potrzebuję tego w ogóle, praktycznie nie gram na odczepionych dżojkonach więc, więc nie ma tego problemu może ja chwilę opowiem o, o, o moich doświadczeniach, więc w dniu premiery naczytałem się bardzo dużo o tym, że komuś się rozsynchronizuje lewy Joycon. Ktoś ma jakiś inny problem, ktoś rysuje ekran o, o, o doka. Miałem jeden problem z Joyconem lewym. Co prawda tu nie winie konstrukcji, tylko raczej jakiś problem był software'owy. W momencie, kiedy grałem sobie na Switchu z podłączonym Padem Pro i... Odłączyłem switcha od doka i przeszedłem na joycony przyczepione do, do switcha. Lewy joycon nie chciał się w ogóle, w ogóle switch nie wykrywał, że został on podłączony. Dopiero po ponownym podłączeniu Pada Pro i e, przestawieniu z Pada Pro na joycony dopiero wszystko zaczęło działać bezproblemowo. Ale nie odczułem czegoś takiego, żeby mi się jeden z joyconów rozsynchronizował. Nawet po odłączeniu ich od ekranu odejściu na, nie wiem, 5 metrów od, od, od konsoli. Dalej wszystko działało pięknie. Więc być może e, trafił mi się jakiś lepszy egzemplarz, tak jak Tobie. Z czego się bardzo cieszę. Ale z ekonomii nie mam tak całkowicie bez problemów. Nie mam problemu z dokiem rysującym, bo to była kwestia, że była zgięta ta przednia część i ocierała o ekran. Mam go bokiem ustawionego, więc widzę, że mam prześwit z obu stron, z tym nie mam problemu. Lewy joy zawsze w nim troszeczkę szybciej pada bateria i ma problemy z zasięgiem. Inna sprawa, że tak jak zwykle siedzę, to prawy joy jest bliżej Switcha lewy jest troszeczkę dalej i muszę bardzo uważać, bo jak założę nogę na kolano i jeszcze pomiędzy switchem a lewym konem znajdzie się moja noga, to wtedy po prostu przestaje reagować, albo jeżeli akurat na przykład właśnie miałem przesuniętą gałkę do przodu, to twierdzi cały czas, że trzymam tą gałkę mimo może ją opuściłem, albo w ogóle nie reaguje na kliknięcia i muszę go odsłonić i wtedy, wtedy działa. Jeśli chodzi o odległość, tutaj nie ma więcej niż 2 metry ale zaczyna wtedy działać w pełni od razu, czy musisz dalej... Tak, tak, tak, tak, momentalnie działa normalnie. Także po prostu bardzo łatwo traci zasięg. Nie rozsynchronizowuje się, nie ma żadnych z tym problemów, tylko przestaje działać ze względu na zasięg. Rozumiem. Teoretycznie one powinny działać po bluetoothie, więc nie powinny mieć żadnego problemu z tym, żeby widzieć się przez nogę. Teoretycznie nie. W praktyce z drugiej strony noga akurat jest dość dobrze zasłaniająca dla... Dla mikrofal, więc może po prostu przez to, że on jest tak ustawiony bokiem, jak jest ustawiony bokiem, może to właśnie, że go czasami zasłaniam, to, że jeszcze w międzyczasie ma to, ma gripa. W każdym razie mam problemy z zasięgiem nowego czekona. No właśnie. A, a co powiesz o gripie, czyli tak zwanym piesku? Grip mi się bardzo sprawdza nie mam kontrolera W tej chwili mam wątpliwości, czy bardzo mnie ciągnie do kontrolera. Czyli kony w gripie bardzo mi się podobają ze względu na kolorystykę. Jeśli chodzi o wygodę, są jak najbardziej w porządku. Pewnie to by się zmieniło, gdybym wziął Pro do rąk, do ręki, ale dopóki nie używałem Pro, to nie mam problemów z wygodą gripa. Okej. Okay. No, ja zaopatrzyłem się w kontroler. No co można o nim powiedzieć najlepszy kontroler, jaki trzymałem w ręku jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, być może wszystkim innym, którzy już wcześniej mieli do czynienia z nowszymi konsolami od Nintendo czyli z Wii U, i kontrolerem do i, tak, i, i także do Wii pro kontrolerem do, do Wii i do Wii U zaskoczyło mnie to, że mm, triggery nie są analogowe czyli nie ma mm, możliwości regulacji jak głęboko wciskam od efektów grze tylko jest po prostu klik. To jest chyba kwestia kompatybilności. Być może. No mnie to zaskoczyło. No. Gry musiałaby obsługiwać i to, i to, i byłaby bardzo duża różnica w samej grze, w zależności od tego, jakiego się kontrolera używa. A tutaj Nintendo stara się być, żeby było zawsze sprawiedliwie. To nie jest dla mnie problem. Po prostu zaskoczyło mnie to, że to jest tak zrobione u Nintendo, prawda? No. Wydawało mi się, że standard analogowego trigera jest już u każdego producenta nie robi to mi jakiejś strasznej różnicy, ale tak wracając do ProKontrolera, to pomimo jego ceny opłacało się. Powiem szczerze, że to, jak jest zbudowane, to jak rozmieszczone są wszystkie przyciski, ich nawet kształt, przemyślenie tego, że przyciski nie są. Znaczy, to wiesz co, zaczekają. Ja wezmę po prostu ten kontroler Te ręki, przyciski są bardzo fajnie rozłożone, bo przyciski nie są rozłożone na kwadracie. Oczywiście mówimy O, A, B, Y i X. Nie są rozłożone na kwadracie, odległości pomiędzy nimi są różne i, i to jest bardzo fajne. Co do samego kontrolera, no bardzo przypomina pad od Xboxa 360, ale jest od niego wygodniejszy. Gałki są świetne, są naprawdę kapitalne. Krzyżak mógłby być troszeczkę bardziej przypominający stare krzyżaki od Nintendo do spustów, triggerów, nie ma się co przyczepiać natomiast jeśli chodzi o ergonomię, jego wygodę, naprawdę ja może nie mam jakichś strasznie dużych rąk, strasznie dużych dłoni ale dla mnie ten pad jest po prostu idealny to jak palce od razu wskakują na, na, na gałki, na klawisze super, naprawdę Troszeczkę, powiem szczerze, jeżeli gramy dużo na J-Conach, to będziemy mieć problem z przestawieniem się, jeśli chodzi o lewą gałkę i krzyżaczek. Bo są inaczej umiejscowione niż na konie i stwarza to pewien problem na samym początku, po, po jakimś czasie przez przestawiamy się. Do tego jakość wykonania kontrolera jest po prostu niesamowita. Plastik, z którego jest zrobiony, jest, jest no wydaje się, jakby się po prostu lepił do rąk więc naprawdę świetnie się potrzyma ale, ale już koniec zachwytów nad Procontrollerem jest, jest świetne, ja nie żałuję, że kupiłem aczkolwiek mm, zaprosiłem do swojego do domu znajomego, który wcześniej nie grał ani na Wii U, ani na Switchu i dałem mu do ręki najpierw pro Procontroller potem włożonego w doka włożony doka Joy-Cony i mówi, że nie widzi różnicy. jakoś I tym, i tym mu się dobrze, dobrze gra. Graliśmy, grał zarówno w Zelda, grał w Faster MX, więc naprawdę mówi, że oba kontrolery są świetne. Ja w większości tak gram na j podłączonych do ekranu. No i właśnie w tej konfiguracji to jest dla mnie najmniej wygodne, jeśli chodzi o chwyt j są do Switcha podłączone. Może dlatego, że grałem wcześniej, zanim grałem na podłączonych do Switcha, grałem na, gri na gripie. Brakuje mi tej głębokości. Po prostu to jest dla mnie zapłaski do trzymania. Miałem problem, żeby wygodnie ułożyć ręce. Nie, pójdź, ja się od razu przyzwyczaiłem. Naprawdę od razu. Może dlatego, że ja po prostu bardzo dużo na handheldach gram, więc... A Switch też nie przypomina w rozmieszczeniu Vite, więc być może dlatego było mi troszeczkę może łatwiej. Powiedzieliśmy o joy powiedzieliśmy troszeczkę o Pro o którym być może jeszcze kiedyś coś więcej Wam powiem. Dobra, a jak, jak Ci się podoba dok? Bo dok jest dosyć kontrowersyjny. Ani mi się podoba, ani mi się nie podoba. Z Stoi bokiem do mnie, nie widzę go prawie w ogóle. Ja mam problem z dokiem, taki, że naprawdę totalnie nie podoba mi się materiał z którego jest zrobiony plastik. Powiem tak, dok jest zrobiony z zupełnie innego plastiku niż jest zrobiony cały switch, niż jest zrobiony pro controller. Naprawdę jest to zupełnie coś innego. Wygląda strasznie tandetnie. Naprawdę Nintendo mogło się postarać trochę bardziej. To w mojej konfiguracji po prostu nie widzę go. Jeszcze inna sprawa, że zwykle gram przy wyłączonym świetle, więc tym bardziej go nie widzę. No dobrą rzeczą jest to, że praktycznie na doku jest niby jakaś mała diotka. Praktycznie nie zauważam na kiedy gramy. Chyba, że stoi właśnie tą swoją lewą krawędzią zwrócony do przodu. Wtedy ta diotka jest dłuższa. Tak, tak ale jakoś nie rzuca się strasznie w oczy. To nie PS4, które świeciło graczowi w twarz. Razem z konsolą dostajemy także pełne okablowanie, czyli dostajemy zasilacz, co nie było zbyt pewne na samym początku, jak i kabel HDMI, więc w końcu rzeczy dostając pudło ze switchem jesteśmy całkowicie gotowi do działania, gotowi do grania. Ewentualnie można by chcieć jeszcze kabelka USB-C, żeby ładować switcha na przykład z powerbanka. Trafna na i ja pierwsze, co zrobiłem, kiedy, kiedy wróciłem do domu po pracy, ze switchem, zadzwoniłem do kolegi, który pracuje w sklepie komputerowym z pytaniem, czy macie kabel USB, USB-C. I taki kabel zamówiłem. Tylko, że następnego dnia przyszedł do mnie kontroler, który okazał, że taki kabel ma w standardzie dodawany do kontrolera. Więc to jest ten plus, że, że, że już ten kabel mam. I faktycznie e, switcha można ładować od każdej praktycznie ładowarki, którą mam w domu więc wyciągamy po prostu kabelek, czy to od ładowarki iPhone'owej, czy od ładowarki do, do, do innego telefonu, podłączamy kabel e, USB i, i nie ma problemu, Każdy, każda ładowarka, którą ja posiadam, ładuje Switcha. Szybciej lub wolniej. Nie sprawdzałem tego, powiem szczerze, ja ładuję sprzęty w nocy, kiedy śpię e, i zawsze jak rano wstaje, jest ładowany na maksa, więc nie, nie zastanawiam się, która ładowarka jak ładowała. Przejdźmy może do, do oprogramowania w Switchu. Sy system operacyjny dla mnie to jest bardziej taki launcher do gier, tylko i wyłącznie. Tak, jest bardzo minimalistyczny, co jest dobre. Wygląda prosto i przyzwoicie, co jest dobre. Służy do uruchamiania gier, co jest dobre. Bardzo dużo ludzi narzeka na brak... Y YouTube'a, Twitch'a, Netflix'a, innych tego typu pierdol. I ja uświadomiłem sobie jedną rzecz. Switch ma 32 GB wbudowanej pamięci. Każdy z nas, no może nie każdy z nas, ale większość osób, która jest zainteresowana Switchem, chce go kupić go kupiła, ma jakąś technologię w domu. Ma czy telefon, powiedzmy z Androidem lub iOS-em, czy, czy jakiś tablet, na którym te wszystkie rzeczy obsłuży. Naprawdę nie potrzebujecie do tego kolejnego urządzenia, które tak naprawdę ma być konsolą, a nie, nie urządzeniem multimedialnym. Znaczy to by było przydatne w przypadku, gdy to jest jedyna konsola, a telewizor nie jest smart w żaden sposób, no to to by było miłe, żeby sobie móc Netflixa obejrzeć na telewizorze. I to Nintendo zapowiedziało, że ten Netflix tam będzie, no, po jakimś czasie, po jakimś czasie. Wiesz, ja myślę, że oni uruchomią tego, te, te, te wszystkie serwisy w momencie, kiedy Switch zgarnie nową funkcjonalność, czyli kiedy wejdzie prawdziwy online, bo póki co mamy online bardzo ubogi, e, i wtedy zostanie być może także odblokowane nagrywanie wideo na switchu. Bo póki co poprzez przycisk, e, no można powiedzieć, może nie share, to nie jest przycisk share, to jest przycisk do robienia screenshotów. E, nie możemy nagrywać wideo przy jego pomocy, a przecież PlayStation ma przycisk share, który przy przytrzymaniu nagrywa wideo. E, tutaj by się to przydało, no niestety tego nie ma. I mi się wydaje, że oni to wszystko uruchomią, bo wtedy będzie miał to jakiś sens, będziesz mógł wrzucać jakiś gameplay na, na Twitcha, na YouTube'a. I wtedy przydadzą się także aplikacje. A Netflix, no, Netflix największa usługa streamingu, może nie wideo, tylko streamingu takiego kontentu premium obecnie na świecie, więc, więc też zapewne w końcu pojawi się na konsoli. Póki co, tak jak mówimy, no you. no był, był. był. No tak, no, był na Wicie, jest na 3 ds to nie, to nie jest problem. znaczy da się? Oczywiście, że i znaczy się. Tylko życzę powodzenia Ale w oglądaniu. Jak, jak takie sadomasochistyczne rzeczy przeszły przez to family friendly Nintendo? <laughs> no wiesz, sama aplikacja tych sadomasochistycznych rzeczy nie ma, to już jest kwestia biblioteki, to jest udostępniona. Ale oglądanie na tym ekranie jest sadomasochistyczne. Okej, okay, w, w tej materii Cię rozumiem tak całkowicie, niestety rozdzielczość 3 ds nie, nie, nie powala. Ale dobra, nie, nie gadajmy o 3 ds bo to nie, nie, nie o to chodzi w tym odcinku. Mm, przyznajmy tak, system, system operacyjny Switcha to jest launcher to gier. Bardzo dobrze. Mamy tam jakieś malutkie funkcje społecznościowe, możemy sobie dodać przyjaciół do swojego konta. I tutaj bardzo dużo ludzi narzek friend codes. Tak, narzekają na friendcodes, ale z drugiej strony przecież mając Steama masz Steam ID, mając PlayStation masz PSN ID, mając Xboxa masz yy, Xbox Live ID, no proszę Cię, tutaj jest po prostu w formie cyferek, tam jest w formie jakiegoś tam loginu, prawda? który zwykle się kończy na tym, że jest Hot pinky Pussy 72854. Proszę Cię. Wszędzie, wszędzie mam względnie przyzwoity login, więc to, że nie mam definiowanego, no to, to jest pewna wada. Nawet Blackberry w BBMie zrobiło, że można sobie mieć pina własnego. Płatne. Ale można płatne. mieć. Proszę Cię. Płatne. Ale wracając do Switcha. To e, jak dla mnie i tak jedną rzeczą, którą Nintendo zrobiło dobrze w porównaniu do innych systemów swoich, to jest to, że osoba, z którą ja chcę być, którą chcę e, mieć na liście znajomych, nie musi jednocześnie wprowadzać mojego friendcodu, kiedy ja wprowadzam jego friendcode. O tak, bo to już było chore. To, to było już chore. Było w tym momencie wystarczy, że jedna osoba wyśle mi zaproszenie do znajomych, ja je potwierdzę i jest, i, jest, i jest u mnie na liście. I tak samo ja jestem u niej na liście. I tak samo ja mogę wysłać komuś zaproszenie, on to potwierdzi. Nareszcie jest tak, jak powinno być. Dla mnie nie jest to problem, że to jest ciąg cyfr niż, niż jakiś login. Być może w przyszłości tak samo będziesz mógł to zrobić tym, jak... to znaczy, że zakładaliśmy sobie loginy. Dokładnie. Na, na naszych Nintendo ID. Dokładnie, więc, więc to możliwe. Może że... będą wykorzystywane w końcu. Na pewno to ruszy. Według mnie to wszystko ruszy razem z pełnym online. No tak. Właśnie, wspomnijmy o online. E, mamy jedną świetną grę, która działa cudownie w onla... A, cudownie jako gra na Switcha i mogłaby działać bardzo dobrze na online czyli Faster FasterMX. Czyli mamy wipeout dla, dla, dla Switcha bo to jest wipeout po prostu tyle, że jeśli nawet mamy znajomych na liście naszych znajomych, którzy mają tę grę i w nią grają, nie można się bezpośrednio z nimi połączyć, możesz być wrzucony do gry przypadkowo z kimś akurat ze swoich znajomych, co mi się nigdy nie zdarzyło po prostu przydzielać cię do, do jakichś losowych ludzi, mniej więcej na twoim poziomie a nie ma opcji grać ze znajomymi tak jak to zawsze było? No właśnie ja takiej opcji nie widziałem i z tego co pisali ludzie na grupie Nintendo także takiej opcji znaleźć nie mogli A to słabiutko Ten follow up Pomiędzy nagraniem a wydaniem odcinka wyszedł update do gry i teraz już można grać ze znajomymi z listy My jesteśmy w tym momencie beta testerami online'u tego, tego ubogiego online'u a ten pełny online ruszy wtedy kiedy ruszą opłaty przynajmniej taka jest moja teoria Dobra, no ale skoro już tak mówimy o, o, o online, powiedzieliśmy sobie już czym jest system operacyjny Switcha. W systemie operacyjnym jest jedna zakładka, nazywa się e-Shop, czyli sławny sklep z grami Nintendo. Pamiętasz, jak go pierwszy raz otworzyłeś po zakupie Switcha? Tak, otworzyłem go, chyba żeby zobaczyć jak wygląda. No ja zobaczyłem jak wygląda i ile jest pozycji i bieda Ej, przynajmniej nie ma problemu że się musisz przedzierać przez jakieś kategorie cudawianki, po prostu masz ostatnio wydany i masz tam wszystkie jakieś... no dokładnie i wszystkie się mieściły na jednym ekranie no i bardzo w porządku nie no tak, wiedzieliśmy z jakimi grami wyruszy Switch, wiedzieliśmy, że będzie ich mało, wiedzieliśmy, że nie będzie wirtualnej konsoli, ale jest Zelda, jest tak, dobra, jest Zelda, jest Faster Max, czego więcej do, do, do szczęścia trzeba. Tak, tylko wiedzieliśmy, że nie będzie wirtualnej konsoli, ale taka na wirtualnej konsoli się pojawiła. Firma trzecia, deweloper zewnętrzny, stworzył port gier z Neo Geo i wydał chyba 8, chyba 8 gier było na początku. Oj, dużo tego. Teraz jest się. więcej, bo, bo kilka gier doszło. Wydaje mi się, że na początku było 8. Eee, właśnie z Neo Geo i. O, o tyle, o ile większość z tych gier totalnie mnie interesowała, to długo się, czy nie kupić sobie Metal Slug'a. Ale chyba odstraszyło mnie troszeczkę to, że, że, że dalej, tak jak na każdej innej platformie Metal Slug, po prostu w momencie, kiedy strasznie dużo dzieje się na ekranie, przycina się niesamowicie, klatki spadają do jakichś pięciu klatek na sekundę, więc pozostali przynajmniej wierni oryginałowi, bo oryginał tak samo się zachowywał. Ale, ale póki co e, dziwi mnie, że Pomimo, że od premiery Switcha minęło już, minął już miesiąc, nie zawitała na niego jeszcze żadna promocja. Doszły nowe gry, doszły no, kilka, kilka tytułów doszło, niedługo będą, będzie kilka większych premier, ale nie zawitały na niego żadne jeszcze promocje. Ja strasznie czekam chociażby, żeby kupić sobie słownie trzy gry z Neo Geo, których potrzebuję, ale nie zapłacę za nie tyle, na ile zostały wycenione w standardzie. Moja wishlist... Mam parę pozycji i to jest na zasadzie czekam na promocję, bo jest parę gier, które nie bym zagrał, ale przy obecnych cenach to aż tak bardzo nie czuję potrzeby. tym nadzieję, jeszcze Zelda jest. Więc. Dokładnie. Ja się napalam na IMZ Suna. Trochę słyszałem o tej grze. Trochę pochlebnych opinii, trochę niepochlebnych, ale chcę sam spróbować. Specjalnie nie czytam, nie czytam recenzji, nie czytam nie oglądam żadnych materiałów wideo na temat tej gier. Chcę sam spróbować, ale nie za tą cenę, w jakiej jest teraz w e Niedługo pojawi nam się kilka nowych gier, bo niedługo będzie Mario Kart, na który ja czekam bardzo, ale to bardzo. Ty oczywiście także. Mm, mm, mm. No tak trochę. Nie wiem, nie wiem, czy czekam. Ja powiem szczerze, Mario Karty zawsze zawsze uwielbię. Od czasów Nintendo 64, kiedy zakochałem się po prostu w Mario Kart 64, staram się, kiedy mogę zagrać, zagrać w kolejne edycje. Niestety nie udało mi się nigdy zagrać w edycję z Wii U, czyli Mario Kart 8. Więc z miłą chęcią przywitam Gokardy na, na Switchu. I na pewno kupię w dniu premiery. Żeby tylko online był kompatybilny między Wii U a Switchem, to, to będę zadowolony. Wiesz, trochę wątpię. Znając Nintendo trochę wątpię. Ale wracając. Mieliśmy jedną większą premierę, czyli LEGO Under, City Undercover. Ty grałeś w wersję na Wii U, prawda? Tak. Jakie oceniałeś właśnie na tamtej konsoli? Zastanawiam się, jak to się ma do LEGO Dimensions, ale generalnie najlepsza gra LEGO, w jaką grałem. A zwróciłeś uwagę na to, na co zwraca teraz bardzo dużo osób uwagę, czyli czasy ładowania? Nie wiem, czy zwróciłem uwagę. Czyli nie zwróciłeś, bo gdybyś zwrócił uwagę, byś o nich od razu powiedział. Ludzie bardzo często lubią tworzyć jakieś nie wiadomo jakie problemy czy z grami, czy sprzętem. I tak samo było na podstawie LEGO City Undercover. E wypowiadano się, że gra na Wii U miała strasznie długie czasy ładowania. A tak, tak, tak. Na Wii U to jest w ogóle absurdalny czas uruchamiania. Myślałem, że mówisz o Switchu. Myślałem, że mówisz o switchu. Na Wii U absurdalnie długo się włączała. Absurdalnie długo był pierwszy ekran ładowania. Po którym się wyświetlało menu. Gdy się kliknęło, że chcę zagrać, to prawie drugie tyle ładowania było. Mhm. Dosłownie zaraz potem drugie tyle. Aha. Czyli jednak problem istniał. Tak, musiałem wiedzieć, że mam trochę czasu, odpalałem grę, szedłem do kuchni po coś do picia, wracałem, klikałem, potem jeszcze czymś się mogłem zająć, wracałem, grałem. Ech, no właśnie podobno Switch ma podobne, podobne problemy. Nie są być może aż tak widoczne jak na Wii U, ale, ale dalej te czasy ładowania nie są e, idealne sięgam pamięcią, sięgam pamięcią to może być generalnie uroda gier LEGO na pewno Dimensions się długo ładuje a dawno nie grałem w żadne inne LEGO no tak, ale mamy taką grę jak Zelda ja rozumiem, że Zelda była tworzona przez bardzo długi czas że ogromny zespół ludzi ją robił, ja się zgadzam ale Zelda to jest taka gra która, kurczę no, ekranu ładowania nawet po śmierci w tej grze są krótkie Nigdy nie miałem, nie miałem jakiegoś odczucia, że, że, że muszę strasznie długo czekać na tą grę. A tutaj tak prosta gra, jak gra z serii Lego i... Oj, nie przesadzaj, że prosta. Nie, rozumiem, że tam się dużo dzieje. Ja miałem doświadczenie z tych tro, troszeczkę wcześniejszych tytułów z tej serii, ale no, gdzie jest Lego, a gdzie jest, kurczę, Zelda nowa, no? Lego jest... Robione zawsze przez, nie wiem jak się ta firma nazywa, TT. I oni zwykle robią multiplatformową. I po prostu widocznie chodzi zawsze na tym samym silniku albo na aktualizowanej wersji tego silnika. I może to jest po prostu roda tego silnika, który napisali dla gier LEGO, że to chodzi jak chodzi. Bardzo Także tutaj nie, no. nie obwiniałbym konsoli. Ja, pan ja, Boże, nie obwiniam konsoli, bo... grylego. gry Lego... Mają taki swój urok, widocznie. Mi się właśnie wydaje, że, że sama gra jest chrzemiana, bo zobacz, no, konsola uciągnie Zeldę. Kurczę, grę, w której po prostu niektóre akcje, jakie będziecie mieć grając w Zeldę, to jest jakiś kosmos po prostu. I są frame dropy. Są frame dropy, ale nie ma problemu z ładowaniem. Ja z wiem, że są frame dropy, kurczę, ale też nie są jakieś tragiczne. Choroba na, na, na PS4 były frame dropy. Ludzie się denerwowali w różnych grach, więc nie, ja tego tak nie widzę. No dobra, skoro już gadamy sobie o frame dropach i tego typu pierdołach, to pogadajmy troszeczkę o innym problemie. Wspomnieliśmy już o, o rozsynchronizującym się Joy-Conie. to może pogadajmy o nowej rzeczy, która wyszła kilka dni temu, czyli tak zwanej bandgate związanej ze switchem. Czyli switch teoretycznie się wygina po zbyt długim czasie spędzonym w doku, kiedy, kiedy za długo. Za długo... Tak? tak. Nie słyszałeś o tym? Nie. Myślałem, jak napisałeś w notatce e, Band gave, myślałem, że chodzi o te pogięte doki. Nie, nie. Właśnie chodzi o to, że, że podobno, e, podobno e, cały ekran switcha wygina się lekko po długim czasie graniu w doku. Może pod wpływem ciepła, jak, jak nagrzewa się konsola. Weź mnie nie denerwuj, teraz się go boję wyjąć <grystanie> Robi się de delikatnie włók, ale słuchaj, no będziesz miał na ekran, no wiesz, technologia XXI wieku, no proszę cię. Teraz mam switcha Sredingera, dopóki go nie wyjmę, jest wygięty i niewygięty. <grystanie> Oczywiście lepiej nie sprawdzać, a broń Boże nie przynosi do domu e, tej poziomicy. A tym nie wiedziałem. I po co ja ci to mówiłem? No nie, to parę, parę dni tam gruchnęło taka wiadomość, ludzie zaczęli tam mierzyć właśnie poziomnicą swoje Switche i tam w paru dosłownie przypadkach się okazało, że jednak jest wygięty. No okej, okay, no Switch jest zbudowany z plastiku, plastik się nagrzewa, Taka jest specyfika tej konsoli akurat. Dobra, nieważne, nie chcę, nie chcę się na tym temat gadać, bo ludzie i tak zawsze będą robić wielki problem z małej rzeczy. O kontrolerach sobie troszeczkę porozmawiajmy. Porozmawialiśmy, przepraszam, bo już jestem zmęczony. Coś, co w sumie tak troszeczkę ja nie za bardzo wiedziałem, jak się do za to zabrać, czyli kontroler rodzicielski na Switchu. Świetna sprawa, instalowałeś sobie? Instalowałem, tak, mam, mam od jakiegoś czasu. Używasz? Wiesz co, może z dwa razy aplikacji na telefonie odpaliłem, ale dobra, może wytłumaczę słuchaczom o, o co chodzi dokładnie. To jest bardzo fajny sposób na monitorowanie, ile się spędziło czasu na graniu w Zeldę. A może w jakąś inną grę? Nie ma rozdzielenia na gry, tylko jest dzienna suma podsumowana. No proszę. Ale używam tego właśnie głównie do tego, żeby mieć takie względnie pojęcie, ile czasu spędziłem na graniu, bo nie ma możliwości chyba w żaden inny, wiarygodny sposób sprawdzenia, ile czasu się grało. No podobno tam na liście gier jest jakiś sposób, żeby sprawdzić, że to jest bardzo umowne. Tak, i na liście znajomy, tylko potem masz określenie, że ponad 70 godzin, no i co to znaczy ponad 70 godzin, nie? Dokładnie, gdzie są moje 72 godziny i 49 minut i 52 sekundy. Tutaj jest dokładność do 5 minut, ale jest lista, Widać. widzę w co grałem, widzę ile czasu spędziłem, widzę jaki mam rekord, więc, więc jest fajnie. Mhm. Nie, To jest w ogóle bardzo ciekawa aplikacja, nawet z tego swojego głównego celu, czyli kontroli rodzicielskiej, kiedy na przykład dajemy switch dziecku, no super, możemy ograniczyć mu czas, w jakim gra. Możemy chyba z tego, co wiem, ograniczyć także w jakie gry może grać. Wybiera się poziom albo PEGI, albo coś tam, te inne systemy. Wybiera się jak, z jakiego poziomu gry są dopuszczalne i jest możliwość właśnie ustalenia godziny wieczorem, do której można grać. Wyświetla się I można jeszcze na kilka sposobów yy, reagować na osiągnięcie limitu czasu, albo limitu godziny później, bo można albo wyświetlać ostrzeżenie i później ono się na przykład pojawia co kilka, co 15 minut chyba ponownie wyskakuje a można też ustawić tryb brutalny gdzie po prostu switch się uśpi a później po wybudzeniu trzeba podać pin no, ale powiem Ci, że mi się akurat to podoba jakbym kiedykolwiek dał swoim dzieciom switcha do pogrania to pewnie bym z tego skorzystał, ale na razie nie ma na to czasu. Ale na przykład nie ma powiadomienia, że przekroczony został limit. Nie ma na telefonie powiadomienia, że limit został przekroczony. To było dla mnie takie lekkie rozczarowanie, bo jeszcze pomyślałem, że sobie ustawię limit i jeszcze mi telefon zablimka, że, że gram już dzisiaj dużo godzin, a tu, już, a tu tak nie ma. Może jeszcze, może w ogóle tego nie planowali, w każdym razie tego nie ma, ale to jest bardzo fajna lista z podsumowaniem ile się którego dnia grało. No to fajnie, no to będę musiał się przyjrzeć tam troszeczkę bliżej. Przejdźmy do najważniejszego tematu, związanego ze Switchem, czyli znowu Zelda Wiem, że ty jesteś wielkim fanem Zaldy. Jestem. I to ogólnie całej serii. No, jeszcze nie miałem okazji w całej serię zagrać. Zamieszam, no i ogólnie wszystkie Zeldy, w które grałem mi się podobały, poza standardowymi problemami, które zawsze mnie w Zeldzie drażniły i zawsze występowały. Tej najnowszej nawet nie aż tak bardzo. Czyli sterowanie? I szalona praca kamery. No, tu się da nad nią zapanować. No ale właśnie, Zelda, powiem Ci, że ja trochę nie wiedziałem, czego się spodziewać po Zeldzie, bo z jednej strony chciałem oglądać taki gameplay, który pojawił się wcześniej, ale powstrzymałem się i w gruncie rzeczy obejrzałem tylko jeden króciutki gameplay, znaczy sam gameplay był bardzo długi, ale ja obejrzałem dosłownie może z 5 minut takich urywków. I to, co zobaczyłem samemu odpalając grę na kosmos, po prostu jeden wielki kosmos, ogromny świat, gdzie już, co mnie zaskoczyło, naprawdę niesamowicie, pierwsza kraina, pierwszy ten płaskowyż, na którym lądujemy na samym początku, no jest przeogromny, naprawdę. A w momencie, kiedy poznajesz resztę mapy, jak wygląda reszta mapy? To jest po prostu jakiś no, kosmos do, do, do potęgi, nie wiem, dziesiątej. Wczoraj wszedłem na ostatnią wieżę i mam rozświetloną całą mapę po miesiącu grania. Nie spieszyłem się w żaden sposób, ale wczoraj wszedłem na ostatnią wieżę. W sobotę zrobiłem dwie, w niedzielę zrobiłem jedną, przy czym już się tak nastawiłem, że po prostu... Przez weekend chcę sobie te wieże rozświetlić, bo lubię, lubię mieć mapę, lubię wiedzieć, widzieć na mapie miejsca, w które chcę pójść. Albo znajdować miejsca, w które postanowię, że chcę pójść. Więc mapę sobie cenię i dlatego zależało mi na tym, że po prostu na skróty szedłem do wieży, do wieży, a zwiedzanie tych regionów odblokowanych zostało mi na później. No to jesteś jeszcze sporo przede mną. Ile grałeś? Nie wiem w sumie jak Ci powiedzieć, ile grałem. Nie wiem, ale, ale zapewne już tak no, dwadzieścia kilka godzin. Nie gram dużo. Naprawdę nie gram dużo. ostatni czasy bardzo mało czasu na granie, więc nie mogę się tak oddać z gdzie, jakbym chciał się oddać, pomimo jak, jak dwuznacznie to zabrzmiało. To gra jest tak piękna, tak wciągająca i tak urzekająca, no bo to jest chyba najpościwsze słowo. Ta gra nas urzeka. Piękno tego otoczenia, tego tej krainy, to jak ona wygląda, to jak się zachowuje to, że w końcu przynajmniej w niektórych scenach jest voice acting. Tak, ale w ogóle wiesz co, nawet Nawet nie chodzi mi o to. I dla mnie ta kraina po prostu żyje. Pierwszy raz usłyszałem Zeldę. <śmiech> chyba pierwszy raz Zelda miała głos. Chyba tak. Bo ogólnie to, to, te gry nigdy nie były ucienkowiane jakoś szczególnie. Znaczy muzykę zawsze miała piękną. Ja mówię tylko i, i wyłącznie o voice actingu. W voice actingu nie było dotychczas żadnego. Teraz jest tylko w niektórych scenkach, ale jest i można usłyszeć Zelda. I mm -hmm. jest naprawdę bardzo dobrze zrobione. No dobrze, no mnie, powiem ci szczerze, że tak naprawdę w Zeldzie, y ja nie przyszedłem jakoś strasznie daleko, więc ta historia mnie jeszcze tak nie porwała, być może jak ciebie. Mm -hmm. Mnie urzekł świat. Nie urzekły rozwiązania, które są w nim zastosowane. Y postacie, które spotykamy, a szczególnie wrogów. No, wrogowie są po prostu kosmiczni. No. Nawet tak zwykłe, zwykłe, zwykli wrogowie jak podstawowe bokobliny potrafią mnie rozbawić do łez momentami. Naprawdę gra jest urzekająca i to jest najlepsze określenie dla tej gry. Kiedy, kiedy zacząłem grać, widziałem, że że to będzie że zakup całego Switcha tylko i wyłącznie dla Zelda to jest dobry pomysł. A patrząc na cenę Switcha, to to jest pełna rekomendacja, uwierzcie. Gra jest nie tylko piękna, gra jest naprawdę fantastycznie przemyślana. I to, jak można się nią bawić... I daje ogromną swobodę. Tak, swobodę. Gra daje ogromną swobodę. Nawet, gdy chcemy realizować główną linię fabularną, jest pełna dowolność, kolejności, jak to ktoś zauważył słusznie. Na samym początku gry yy, można pójść walczyć z finałowym bossem, bo dlaczego nie? Nie podejdzie się, by się dostanie baty, ale można spróbować, bo nie ma sztucznych ograniczeń. Można pójść w każdej chwili wszędzie, nie ma dziwnych blokad, które dopiero po zrealizowaniu czegoś się otwierają. Po prostu mamy cały świat do dyspozycji, można grać w fabułę, a można nie grać fabuły tylko spędzić sobie kilka miesięcy na chodzeniu po Hyrule i się nie przejmować, co tam trzeba zrobić. No powiem Ci szczerze, że ja jak zszedłem z płaskowyża, to my, my chyba w sumie poszliśmy całkowicie innymi drogami. Płaskowyż to jest tutorial po prostu, więc tego się nie da zrobić inaczej. Tak, płaskowyż to jest tutorial, ale dalej piękny tutorial. To jest idealny tutorial, powiem szczerze. Tylko, że druga sprawa jest taka, ta gra daje tak ogromną wolność, wolność wyboru, że naprawdę y, ja zawsze we wszystkich grach tego typu byłem raczej, nie chcę mi się zwiedzać, lecę gnać dalej fabułę, bo zawsze te gry mnie przytłaczały. A Zelda to jest pierwsza gra, w której ja naprawdę nie mam ochoty ciągnąć dalej fabuły, chcę podziwiać ten świat, odkrywać te wszystkie mechanizmy zależności pomiędzy nawet taką głupią rzeczą jak pogoda, a możliwości naszego bohatera no, to jest świetne czasami, czasami po prostu gdzieś sobie, gdzieś sobie galopuję na koniku widzę górę, na którą zawsze mogę się wspiąć, to jest piękne możemy dotrzeć wszędzie i praktycznie robić zawsze dużo, dużo rzeczy fizyka w tej grze jest zrobiona wprost idealnie jakie akcje możemy robić, gdzie na przykład po pewnym czasie jeszcze w tutorialu zdobywamy pewne moce. Jedną z tych mocy jest bomba. Bomb są dwa rodzaje. Może być to bomba okrągła w kształcie kuli albo w kształcie sześcianu. I w momencie, kiedy na przykład rzucimy naszym drogą bombę i zdetonujemy ją, ale nie zabijemy wszystkich drogów, oni nauczą się, że to jest materiał wybuchowy. Więc kolejnym razem ją do nas kopną. I tu pojawia się po prostu możliwość nawet grania z nimi w rodzaj, nie wiem, krykieta. Kiedy mamy w ręku broń typu maczuka, możemy tą bombę z powrotem do niego odbić tak sobie ją kopać z, to, z jednej strony na drugą. On do nas ją kopie, my ją odbijamy. Po prostu świetne. E, na przykład druga sprawa. Trafiłem na obozowisko wrogów, którzy spali, więc podkradłem się, zabrałem im całą broń, która stała oparta o pienik zwalonego drzewa. Obudziłem ich i to jak oni latali po obozowisku szukając tej broni, którą ja zabrałem, no, no fantastyczne po prostu. W końcu zaczęli we mnie rzucać kamieniami, ale to jest tak właśnie urzekająca gra. Możemy, nie wiem, spuścić na wrogów głazy, nie wiem, pnie drzew, wysadzić ich w powietrze, bawić się, po prostu niesamowicie bawić się grając w tę grę. No, ładnie się z nimi bawisz. Bardzo ładnie. Bokobliny zawsze w modzie. Nowe sposoby wybijania bokoblinów w Hyrule. E, inna sprawa. Daje nam też takie, ta gra daje nam też takie smaczki. No. Jedna rzecz. E, wszyscy pamiętamy słowetną scenę z e, trylogii Władcy Pierścieni filmu, w której Legolas zjeżdżając na tarczy strzela z łuku. W tej grze możemy to powtórzyć. Możemy zjeżdżać na tarczy i strzelać z łuku przy okazji, jeżeli trafimy. No jest to bardzo trudne, ale możliwe. To jest niesamowite, to jest możliwe. Możemy jeździć na snowboardzie w Zaldzie. Tak, dzisiaj sporo jeździłem, bo akurat byłem w górach, więc... Jak byłem na górze, a chciałem być na dole, że jestem troszeczkę znudzony chwilami lataniem na lotni, to stwierdziłem, że zjadę na dół. <śmiech> Najbardziej mi się podobało, jak kiedyś zjeżdżałem i coś tam źle zrobiłem, w każdym razie się przewróciłem. To zacząłem się staczać ze wzgórza, nie mogłem się zatrzymać i się potukłem strasznie. Serduszek mi prawie wszystkie ubyło. Bo się potukłem jadąc na tarczy. No, normalna. Przecież kto normalnie jeździ na tarczy, normalnie, że się potłuczysz. <grafię> nie, naprawdę co nam, ta gra jest, jest świetna. To jest jedna z najlepszych gier, w jaką ja kiedykolwiek grałem. Bez wątpliwości mówię, że najlepsza w jaką grałem. No i ja bym się tu jeszcze troszeczkę może pokłócił, ale nie ze względu na samą grę jako taką, tylko być może ja mam kilka gier takich, w głowie, które dla mnie zawsze pozostaną takimi wzorcami gry i, i, i żadna Zelda tego nie ruszy. Ale to jest jakaś moja nostalgia do starych czasów, do starych tytułów, z którymi spędziłem dziesiątki, a nie setki godzin. Mm. Ale jeśli chodzi o nowe gry, to, to Zelda po prostu jest dla mnie typowym. Goty 2017, które już mogę ogłosić, nie będzie nic lepszego od Zelda pozostaje czekać na następną Zeldę. No właśnie, zastanawiam się, jak ona będzie wyglądała, jak, jaką, jaką drogą pójdą, bo z tego y, jeden z deweloperów właśnie udzielił wywiadu, że od teraz właśnie Breath of the Wild będzie takim wyznacznikiem poziomu kolejnych Zeld. Tylko nie chciałbym... Następnej spodziewałbym się również zupełnie inne. A właśnie podobno nie. Podobno ma być, jeśli chodzi o rozwiązania, y... Świata, prawda, i przedstawienie go mogli właśnie podobnie jak World. Ale co mi teraz mówił, to może zupełnie co innego okazać się za kilka lat, kiedy ta gra wejdzie. Poza Zeldą, tak naprawdę, jest inna a, gra, czyli właśnie, o której już wspominaliśmy, czyli Faster MX. O Zeldzie jeszcze się na pewno jeszcze kiedyś rozgadamy. To, to jest taka gra, o której będziemy mówić, dopóki nie skończymy jej pewnie po raz trzeci. Może po prostu za, jeszcze za krótko w nią, przynajmniej ja na pewno za krótko w nią grałem, żeby, żeby jakoś strasznie mocno wypowiadać, ale to, co już przeżyłem, urzekło mnie i jak najbardziej uzależniło od tego tytułu. Ale na swój są, są dostępne także inne tytuły. Mnie urzekł Fast Remix, naprawdę. Może ze względu na to, że zawsze gry typu Wipeout... Gdzieś miały jakieś ciepłe miejsce w moim sercu. Zawsze mi się podobały. A, no właśnie, a jak, jak, jak u Ciebie grałeś w ogóle w Fastermaxe? Tak, trochę przeszedłem, teraz lekko utknąłem. Jak na wyścigi nie w moim typie, to mi się podoba. <głos> no tak, e, mi brakuje może jednej rzeczy tylko w tej rzecz. brakuje kół. <głos> nie, mi brakuje broni. Mi brakuje kół głównie. <głos> ja, ja bym strasznie czekał, żeby powstały takie właśnie szosowe wyścigi na Switcha. Chciałbym zobaczyć kiedyś, nie wiem, może jakąś wersję wyścigów typu WRI, WRC, może, może czegoś marzy mi się coś w pokroju Gran Turismo. No ale Nintendo nie jest znana z tego typu gier, więc pewnie będziemy musieli się skupić na Mario Kartach. Inna sprawa, że takie bardziej realistyczne wyścigówki byłby problem kontrolerów. Musieliby zrobić kierownicę z pedałami do Switcha? Niekoniecznie. Powiem Ci szczerze, że e, ostatnio sporo grałem w Gran Turismo 6 na, na, na Pestrze. I tam... Na przykład sprawa gazu hamulce jest rozwiązana zupełnie w inny sposób niż w większości gier. Tam nie używa się do tego spustów, tylko gałek. Lewa gałka odpowiada za sterowanie pojazdem, lewo prawo, prawa gałka odpowiada za hamulec i gaz. I świetne rozwiązanie, da się naprawdę bardzo dobrze grać. Więc tutaj też dałoby się to, to jakoś zaimplementować, no tylko, że... Dla mnie bardziej realistyczne ścigałki to muszą być na kierownicy. No tak, oczywiście kierownica jest super, tylko wiesz co, ja założyłem po sobie, mam całkiem niezłą kierownicę do PS3, tylko mi się jej po prostu nie chce podłączyć. To jest główny problem kierownicy. Że jeżeli nie masz dedykowanego miejsca dla niej, dedykowanego jakiegoś, nie wiem, sposobu podłączania, no to bawić się w te wszystkie kable, połączenia, zasilanie, to. To jest sporo roboty. Przy czym Mario Kart na każdym kontrolerze będzie dobre. Te Fast Remix jest dobrze, ale gdybym miał mieć jakieś typowe rajdy WRC na przykład, to nie wyobrażam sobie jechania nie na kierownicy. To dla mnie po prostu wtedy to zupełnie traci sens. Kierownica, pedały, to po prostu dla mnie to jest konieczność wtedy. No, ty nie masz dzieci w domu. <laughs> ale, ale tak wracając, no faktycznie, no oczywiście przyjemnie mi się grało na kierownicy, to na pewno Nintendo chciałoby wydać swoją kierownicę, na której zarobiłyby kolejne wagony pieniędzy. Tylko, że najpierw potrzebują takiej gry która póki co nawet nie jest zapowiedziana. E, dobra, a powiedz mi taką jedną rzecz. Na Jaką grę teraz najbardziej czekasz? Hmm. Bo mamy już jakiś line-up gier, coś, co zostało już tam przedstawione, ale na co najbardziej czekasz? Nie mam gry, na którą bym jakoś tak bardzo wyczekiwał. Na takiej zasadzie, jak czekałem na Zeldę. Są so... Wie, trzy. Gry takie, że czekam, że jak będą, to chętnie zagram, ale nie mam, nie czuję żadnej potrzeby, żeby były już, nie, żadnej niecierpliwości nie czuję w związku z nimi. Tak, po prostu będą, to będą. Czy będę miał w premierę, czy po premierze to mi nie robi większej różnicy. Tak, o, no, zagram, ale nie mam w tej chwili nic, na co bym wyczekiwał. No ja czekam na, na Scalima, Teraz niektórzy się mogą dziwić, Skyrim, Skyrim jest już starą grą, ale ja w nią nigdy nie grałem. Zawsze lubiłem e, światy stworzone przez BTSB w tym uniwersum i, i czekam. No, Sky, Skyrim to jest gra, którą wszyscy polecali, odkąd wyszła. Bardzo chętnie ogram ją w trybie handheld na, na Switchu i będę się cieszył. Poza tym oczywiście nowe Mario, poza tym oczywiście Mario Karty. Czekam na, na Fire Emblem na Switchu. Fire Emblem chyba nie był jeszcze jakoś jasno określony, czy był już? Znaczy, był zapowiedziany, ale chyba nie ma, nie ma jasnej daty premiera. No z takich, co tak mniej więcej wiadomo, kiedy się tego spodziewać, no to. ARMS Splatoon Mario. No tak, ARMS. Którcza ta gra ma w sobie coś. Kiedy ją widziałem na, na jakichś gameplayach, to naprawdę tak, ludzie się bawili, grając w ARMS, wyglądało świetnie. I się wydaje, że to będzie taki cichy hit. W każdym razie chętnie zobaczył, żebym znowu bez wyczekiwania. Jak już będzie, no to chętnie. Dopóki nie ma, to, to po prostu nie ma. Mhm. Z takich mniej rzeczy oczekiwanych przeze mnie to Nowy Splatoon, tak jak to mówiłeś. Pograłem chwilę w betę i Czas podobało mi się to. Najbardziej podoba... podobało mi się to, że to nie jest typowa strzelanka tu tak naprawdę nie musisz strzelać do przeciwników, tylko musisz zamalować jak największą powierzchnię. Przynajmniej tak ten tryb, który był dostępny w becie na tym polegał. W Splatunie bardziej mi się nie podoba, że nie udało mi się BT pobrać. No było bardzo duże zainteresowanie, kurczę, naprawdę. O dziwo jak już mi się zdołało połączyć to odnajdywanie meczy, to był moment. Oglądałem streamy, także widziałem, że to działa, ale u mnie nie zadziałało. Ani razu. Ja miałem ten problem, że mi mniej więcej na tydzień przed Betą klient z platuna, który był udostępniony, nie chciał się w ogóle ściągnąć. Był problem, ale w dniu, chyba w sobotę, kiedy beta już trwała, bez żadnego problemu. Od razu. Wykręc, ściągnięty, jest na dysku. Ściągnąłem w pierwszy dzień, jak się ukazał. Nie miałem z tym żadnego problemu. Jak przyszło do grania, to próbowałem w sobotę dwa razy, w niedzielę już nie pamiętam. Nie, w którymś momencie się i wywaliłem klienta, tylko nie pamiętam, czy przed ostatnią sesją, czy jeszcze przed, przed ostatnią sesją. No nie, ja zaraz po zakończeniu, zakończeniu. bety wywaliłem klienta i też już nie, nie odpalałem tego nawet na chwilę. Pograłem w sumie podczas jednego dnia i, i mi wystarczyło, żeby wiedzieć, że, że zagram. Że na pewno zagram i jest bardzo przyjemnie. W ogóle ta gra jest bardzo przyjemna. Kurczę, ja nie zdawałem sobie sprawy, bo nigdy nie grałem na Wii U z Platona. Nigdy nie miałem Wii U, więc, więc to normalne. E, że ta gra jest naprawdę taka fajna. No, nie ma w niej żadnego współzawodnictwa, które możemy zaobserwować w takich poważniejszych strzelankach. To jest po prostu ludzie, którzy się świetnie bawią. Ja się doskonale bawiłem, zamarowując plansze. Podobałem się w ogóle mechanika samej gry, ale wszyscy, którzy, którzy ogrywali pierwszego splatu na drugi, nie będzie się różnił zbytnio, więc wiecie, o co chodzi. Miłoszu, proponuję, żebyśmy na dzisiaj może skończyli. Gdzie można nas znaleźć? W internecie tak zwanym. Na Twitterze jesteśmy jako Gikowie. na stronie geekowie.pl jesteśmy jako Gikowie wszędzie jesteśmy jako geekowie, bo jesteśmy dwoma magikami, zakochanymi w naszych konsolach, grach i, i sprzęcie elektronicznym tak, zapraszamy Was bardzo serdecznie wchodźcie na naszą stronę, komentujcie podcasty ściągajcie je zostawiajcie komentarze w iTunesach będziemy bardzo wdzięczni i ogólnie bawcie się dobrze grając dobra, już jest bardzo późna godzina naprawdę ja już nie mam siły dalej mówić Trzymajcie się dobrze Do zobaczenia następnym razem Cześć, cześć